Zapraszamy do słuchania i do komentowania. www.podcastofon.pl Dobra, możemy nagrywać. Witam serdecznie, mówi do Was Jacek z podcastu Cześć1966, a po drugiej stronie? Nie całkiem po drugiej stronie, bo na tej samej wyspie się znajduje Arek z różnych podcastów, starych i nowych. Ostatnio Rusza się Bruno, świeżo na rybek podcastofonu, że tak powiem. Witam się Jacku. Witam serdecznie, tak. Chciałbym powiedzieć, że w tej roli jesteśmy debiuntantami. W związku z tym prosimy o serdecznie przyjęcie nas. Dlaczego debiutantami? Dlatego, że od 15 sierpnia dostaliśmy nominację na członków redakcji, czy member z redakcji podcastofon.pl. W tej roli występujemy po raz pierwszy, choć wcześniej już można było nas usłyszeć w innych przeglądach. Razem z nominacją dostaliśmy złote mikrofony i srebrne słuchawki. Dobrze. Zajmiemy się dzisiaj 36 tygodniem w polskim podcastingu. 36 tygodniem roku 2011. Jacek Szeleścisz tam jakimiś tymi kartkami, ale to się wytnie. Dobra. Chciałem. 36 tydzień. Tak. I 36 tygodniu mamy 32 podcasty do omówienia dźwiękowe, choć wpisów jest 33. A to o tym wszystkim dowiecie się w trakcie naszego omawiania. Jeszcze zanim zaczniemy nag nagrywać, chciałem powiedzieć, to muszę powiedzieć, że przed chwilą byłem w dużych emocjach. Oglądałem walkę Tomasza Adamka z z Kliczkiem, z Vitaliem Kliczko, no i kurczę, walka taka była, dosyć tak, no, widać było, że Adamek nie miał szans wygrać, ale chłopak zawzięty trzymał się, bardzo mi się to podobało, yy, trzymałem kciuki, żeby wytrzymał te 10 rund, ale niestety nie dało rady, nie dało rady, ale i tak duże brawa dla niego za tą determinację, za, za wolę walki, no... W pewnym momencie ja. miał szczęście, bo Kliczko się pośliznął, ale niestety nie udało się. No, pośliznął się, potknął się, no to... Ale na deskach był, tak, Kliczko? Tak. <grych> no dobrze, wracajmy do podcastów. I zaczynamy przegląd podcastów od dnia 3 września. Czyli opiwie.wordpress.com Pan tak. Bania. Czyli Mateusz Baniusiewicz. Tak, opowiada nam o niesamowitym piwie na miodzie gryczanym. Tak, browar jabonowo, browar jabłonowo, które dotychczas nie słynęło z dużej, z dobrej jakości u bani, browar, który produkuje raczej piwa tanie i mocne, tym razem stanął na wysokości zadania, bardzo dobre piwo wytworzył i o tym piwie właśnie opowiada Bania, Bania, który lubi smak miodu tylko w piwie i na skrzydełkach, tak? Tak, właśnie i w cieście. I tutaj na pochwałę zasługuje to, że on zwrócił uwagę na jedną rzecz, że jest to właśnie nowa linia i on właśnie takich piw szuka, takich niekoncertowych, nietypowych i ja myślę, że to jest, to może z te piwa, mam nadzieję, że mogą się stać jakby takim nowym produktem na markecie europejskim, wiesz? no możliwe no to ale zostawmy to bani zostawmy to innym piwoszom, bo my piwa oczywiście nie pijemy sok nie. soki mango tak i domowej roboty i domowej roboty przechodzimy do następnego podcastu którym jest wielki wielki powrót bo Czy... chodzi o podcast Swing tak w dalszym ciągu jesteśmy w trzecim dniu września panowie w opisie, czyli panowie mówią, że nadrabiają zaległości i omawiają bardzo dużą liczbę filmów. W ogóle tutaj ja bym powiedział, że ten tydzień stoi jakby pod takimi pod takimi targetami filmy i rozpoczęcie się roku szkolnego czy roku przedszkolnego. I tutaj opowiada o wielu filmach. Możesz wymienić, może wymienisz parę no yy, stała ekipa teraźniejsza, czyli Kondra Koko-Okoński i Michał Niewiara opowiadają o filmach takich np. jak Troll Hunter jak Conan 3D, który ogólnie jest dużym zawodem, jak Kapitan Ameryka oraz o książce, na którą ja specjalnie tutaj też długo czekam yy, od paru lat, można by powiedzieć czyli kolejny tom sagi yy, Georgia Martina tak, i ja bym chciał tutaj jeszcze na momencik zatrzymać się, między innymi również omawiają film, oszukać przeznaczenie. I mówią w zasadzie, w pewnym sensie można się zgodzić, że każdy film jest jakby taką kontynuacją poprzedniej części, powiedzmy, jest tam sposób zabijania w, różny, w różnych okolicznościach. Ale tutaj ta piąta część różni się od pozostałych tym, że jakby jest kończącą tą całą serię, ponieważ w tym filmie jest nawiązanie do pierwszej części Oszukać Przeznaczenia. O, szczegóły to już zapraszamy właśnie do tego podcastu. Dasz... No tak. Ja Oszukać Przeznaczenia nie widziałem. Piątki, ani czwórki, ani trójki, ani dwójki, tylko jedynkę. Więc przeznaczeniem naszym jest coś innego. Naszym przeznaczeniem jest odsłuchać kolejny podcast, a była to audycja mobilnych i Geek Clouds, gdzie Kajetan Krykwiński i Damian Statkiewicz opowiadali o HTML-u. XML-u. XML XML XML Tytuł podcastu wszystko o XML-u. Dla mnie to jest totalnie czarna magia. Ja nie, nie przesłuchałem tego podcastu do końca, bo temat w ogóle mnie interesuje, ale muszę szczerze powiedzieć, że panowie tłumaczą to jak tak zwane Krowie. Od podstaw do... Tak, tak. Dla zainteresowanych to na pewno będzie ciekawy wykład. Tak, tu należy zwrócić uwagę właśnie, że dla komputera jest to ciąg znaczków, prostokącików, kwadracików, różnych innych rzeczy, a my widzimy coś innego całkowicie. Natomiast dla komputera to jest bez znaczenia. No bo my nie jesteśmy komputerami, tylko ludźmi. Tak, <głos> tak, może powiem. Tak, tak, tak, tak. No i na tym skończył się dzień 3 września i przechodzimy do dnia 4 września. Ja no, to... i zaczniemy od sportu. Subiektywny tak, tak. podcast sportowy, odcinek 139, jak panowie mówią, okrągły, odcinek 139, pod tytułem Koszulka dla CM711. Bardzo tajemniczy tytuł. Ja bym... Ja bym pewien. Chciałbym... Tak, no. tak, proszę. Nie, pewien. Pan pewien trener otrzymał taką koszulkę. O tym można się dowiedzieć w podcaście oraz o dużo y, innych ciekawych rzeczach, głównie piłkarskich. No i tak właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie nie tylko piłka nożna, ale również piłka siatkowa, również y, nawiązują ją... lekoatletyka. Mieszczę się Na... Tak, tak. Troszeczkę próbują rzucać tam do dowcipami na temat tego biegacza, który biega bez, mimo, że jest bez nóg takich naturalnych, prawda, zostały obcięte. Mhm. Czyli cy, cyborg. No, no technika po prostu, technika, ale mhm. y, o ile właśnie komentowali to, że on sobie może z siebie żartować, natomiast im nie za bardzo temu pan mówi, że no jakoś nie chwytacie tych dowcipów. Ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, między innymi, o której możemy się dowiedzieć w tym podcaście, jest o tym, że jest taki piłkarz małecki i jego inteligencja jest jakby nie za bardzo. I mówią między innymi również o tym, że pan Żewłakow zaraz po wylądowaniu samolotu na płycie, po kilku minutach znalazł wylądował, on sam wylądował w Pabie i na zwrócenie uwagi złożenie gratulacji, może nie zwrócenie uwagi, złożenie gratulacji przez jednego z fanów, panie Michale, odpowiada, Michał to był Wołodojowski, ja jestem Żewłaków. I tutaj, i tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, no jeszcze między innymi jest o salonie masażu, jako relaksacji dla piłkarzy, którzy są, którzy nie mają gatki. I tutaj przy okazji jeszcze chciałem powiedzieć, bo... Ale nie... jak? Czyli nie mają czego? Gatki. Gatek? Gatek, tak. Nie mają mhm. gatek. No bo jeżeli no bo ktoś No ma... masaż, na masaż to się chodzi przeważnie bez gatek. Tak, tak. Konkluzja taka jest, że jeżeli ktoś nie ma gatki, to nie potrafi sobie tam jakąś e, zapoznać dziewczynę, z którą mógłby tam miło spędzić wieczór, więc musi się udać tam, w takie miejsce, gdzie gatki czy gadka nie jest potrzebna. Chciałem zaznaczyć, że, bo o tym nie powiedziałem, podcast trwa godzinę 59 minut i 54 sekundy. Mobilniej to była godzina 12. Także tutaj i to nie jest podcast, który był najdłuższy w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli takie rekordowe, jeżeli wrócicie na momencik yy, pamięcią wstecz. Pamiętam jak były omawiane podcasty na przykład Siódme Niebo, gdzie się mówiło, o rozłóżcie sobie to na dwa albo na trzy razy, bo podcast trwa godzinę tam 30 minut. Zobaczycie, że w tym tygodniu podcasty i to nie Siódme Niebo były o wiele dłuższe. Coś czuję, że ten podcastową też może być rekordowy. No to dobrze, 4, 4 sierpnia <gry> następny podcast to jest. Bezkitu, Beskitu, Filmy pod kluczem. Kolejna odsłona filmów pod kluczem. Tym razem tylko Michał. Solo. Solo odsłania nam klucz. Wylosowane to było słowa władza i półksiężyc. I tu chciałem tylko powiedzieć, że klucz to może chyba za dużo powiedziane, bo tu jest taki: te słowa to są tylko delikatnymi haczykami, które prowadzą później w wir dygresji Michała i tak, opowiada tak, głównie właśnie, o Właśnie, bo, bo w zasadzie bo w zasadzie o tym księżycu to mało co było powiedziane, prawda? No, władzy też, tylko było władca pierścieni, a potem było, było opowiedziane o tym, jak to robią wersje reżyserskie, wydania DVD w wersjach reżyserskich, a nie w wersjach normalnych, co jest bardzo denerwujące, ponieważ, no ja się z tym zgadzam, bo powinny tak. zawsze być dwie wersje, taka, która wychodziła kinowa, a reżyser niech sobie wydaje też swoje wersje, bo, bo filmy czasami różnią się nawet zakończeniami całkowicie. Tak, i czasami rzeczywiście wycięcie jakiejś sceny może jakby zmienić puente czy sens całego filmu, prawda? Oczywiście, tak jest. I podcast trwał bardzo... Bardzo krótko, jak na bezkitowców W sumie mamy szczęście. Bo tylko jeden bezkitowiec. był. Nie, Tak, bo był solo, a jak on jest solo, to jest taki łagodny baranek. Podcast trwał 25 minut, 27 sekund. Ja jeszcze tylko dodam, że on tutaj się rozwodzi między innymi na tym, jaki. Y, y, y, szuka definicji, co to jest film obyczajowy, kiedy film y, z thrillera zamienia się w horror i takie, o właśnie, jakie takie definicje, prawda. To jest to jest drugi już będzie podcast, który opowiada nam o kinie, o filmie, prawda, o 10 muzie. 4 września. W... Polskie Detroit odcinek 306. Polski Detroit odcinek 306. Łukasz Witkowski znowu z Polski, ale tym razem taki most, głównym tematem tego odcinka jest taki most Stany Zjednoczone Polska, ponieważ Łukasz wysyłał promem w kontenerze dwa samochody, wybrał dwie różne firmy, jedna była solidna, druga dużo mniej solidna, opowiada właśnie o swoich perypetiach, o tym, na co należy zwrócić uwagę przy wysyłaniu samochodów ze Stanów Zjednoczonych, przy wysyłaniu czegokolwiek ze Stanów Zjednoczonych do Polski, gdzie są ukryte jakieś koszta, jakie firmy jaką firmę może polecić, a jaką nie. To wszystko dowiemy się w podcaście Polski Detroit. Tak, bardzo dobry podcast, taki życiowy, realny i bardzo cieszę się, że Łukasz przestrzega wszystkich tych, którzy będą zainteresowani jakimkolwiek właśnie transportem. Uważajcie na firmę Taurus, to pamiętam. Tak, tak, tak. I właśnie to jest, w sumie to jest właśnie takie naciąganie i robienie z ludzi wała, że tutaj jest bardzo tanio, ale później jeszcze musisz zapłacić, dopłacić za to czy za tamto. Jak wszędzie, jak no wszędzie. No niestety. Podcast trwał 26 minut, jeden z krótszych podcastów, 26 minut 49 sekund. No ja sobie tych czasów nie zapisywałem. No ja. Ale, no, to, ale za to, to możesz faktycznie. mi powiedzieć, co było 4 września, kolejny, jaki był kolejny podcast. Mała wielka firma, Paweł Tkaczyk i Marek Jankowski opowiadają nam o szkoleniach Szkolenia w firmie taki by tytuł, tak. i podcast, podcast dosyć ciekawy, ja nigdy nie miałem żadnego, nie, może miałem jakieś szkolenie, już nie pamiętam, ale tu właśnie opowiadają nam o szkoleniach w firmie, na co należy zwrócić uwagę, jak takie szkolenie powinno wyglądać, jak wykorzystać najlepiej to, co się nauczyło, kiedy to przynosi największe efekty. No. I jeszcze, jak się sprawdza, czy firma, która przeprowadza szkolenia na, dla nas, czyli na nasze zlecenie, jak można sprawdzić, czy firma, je, czy firma robi to dobrze, prawda? No, jest... Bardzo rzetelnie wszystko opisane, wytłumaczone, bardzo luźno, fajnie chłopaki opowiadają. Tak, tak. To jest... mimo, mimo takiego tematu hermetycznego dosyć mała wielka firma, to jednak dobrze, dobrze się to słucha. Tak i, i, i tutaj jest mała dygresja odnośnie PKP i o tym jeszcze będzie, w dzisiejszym przedglądzie będzie mowa. W jaki sposób można sprzedawać powiedzmy kilka biletów na jedno miejsce, prawda? To przyleciało mi to między uszami mm -hmm, okay. nie zostało Podcast był bardzo krótki 24 minuty i 13 sekund no, no te warunki to krótki rzeczywiście mm -hmm. no lecimy dalej lecimy Czwar dalej z 4 września tak podcast już ósmy Hukafon rozpoczyna nowy sezon z nowym prowadzącym choć głos już jest znany z innych podcastów Troszeczkę seksistowski opowiada o dużych, starszych tatusiach i małych, młodych dziewczynkach. Czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy łatwiej być tatusiem niż y, dziewczynką? Bo dziewczy, dziew, y, tatusiów jest y, sporo, a jak się być takim, chce być takim chłopcem mi, i szukać mamusi, to nie bardzo. No, wiesz, hukafon ma doświadczenie, bo sam ma córkę y, chyba w takim dorastającym wieku, także z, spotyka się z tymi <śmiech> problemami, dlatego może się tam tłumaczył, prawda? No, panowie rzucają dowcipami y, y, y, tak... Pierwsze tak. koty o, o, o dzikich krowach w lesie, tak. o na Nataszy Urbańskiej można się tam dowiedzieć, o tym mhm. y, kiedy będziemy mogli zjeść pizzę na księżycu na przykład, mhm. albo co jeszcze tam można się dowiedzieć. Mm, o nartach, y, o rakietach, przepraszam, o rakietach y, śnieżnych? Tak, dla diadla No i jak ścić piwo, o, mhm. żeby nie ten. Mhm. I, jak, I na co trzeba uważać u barmanów? Tak, podcast trwał godzinę i trzy sekundy. Dobrze, przechodzimy dalej. 5 września już. Tak Patrz, Leci jakoś, co, czas ten leci. Jesteśmy już 5 września i tutaj dwie, dwie, dwie takie wielkie Ko kabaryny, tak. kobyły. kobyły tak. Wr wręcz y, podcastowe. Pierwsza, ponad dwugodzinna audycja Teoria Hałasu na żywo. Claude Monet opowiada nam o reptilianach. Tytuł podcastu Reptilianie Starożytność, a gościem one jest Krzysztof Rogala. Tak, podcast po y, 3 godziny 10 minut trwał, także to jest y, no naprawdę chyba... Najdłuższa. Nie, nie, to nie, to ten krótszy bo ten, ten, ten koło 2 godzin, ten ponad 2 godziny lekko. Tak? 2 godziny 11? Okej, okay, dobrze. No odwołanie do Biblii i tutaj przytaczania, wiesz, y, przytaczanie różnych fragmentów Biblii mm -hmm. i twierdzenie, że to są opisy tych właśnie y, tych reprytarian replitarian, tak. No dobrze, pan opowiada, wie, słychać, że ma dużą wiedzę, że tutaj no, co? No, ludzie się podzielą na tych, którzy wierzą, na tych, którzy nie wierzą i na tych, którzy wierzą częściowo i to wszystko, no, nic więcej. No tak. Więcej. Można się dowiedzieć o, o śladach reptilian, o, tych, o tym, jak wyglądają, o ich historii. Tak. No, yy, Krzysztof Rogala, tak, jest fachowcem w tej, tej sprawie, dziedzinie. Tak, tak, Pisze tak, nawet tak. książkę albo ma, lub ma zamiar. Tak, tak, tak. I zaraz, bo to były chyba, bo ta audycja jedna była z 26 sierpnia, ale zostały tak. wszystko, one dwie zostały wrzucone. Tak, po kolei. I następna właśnie audycja to, to również Teoria Chaosu na żywo i... Yy, tym razem Klomone też zaprasza Krzysztofa, chociaż innego Krzysztofa mhm. i rozmawia z nim o zagrożeniach w nowych technologiach, czyli tak. komputery, internet, telefony komórkowe, urządzenia wszelkie elektryczne, elektroniczne, podsłuchacze, nagrywacze, tak. gdzie, nas, gdzie nas inwigilują, jak się bronić i takie rzeczy. Tak, ale wiesz co, ja Ci powiem, po. Bo... Jakiś czas temu, to my, chyba rok temu nawet, to było u, u Górala. Można było usłyszeć taką historię, jak komuś zwinęli, czy napadli na kogoś i zabrali mu kluczyki od samochodu i iPhone'a. I właśnie dzięki tej funkcji namierzania y, udało się tych złodzieli zlokalizować i został mu zwrócony ten telefon i odzyskał samochód. A akurat to byli czarnoskórzy, ale to może przypadek, wylądowali w więzieniu. Także tutaj, wiesz, w sumie to ma jakby dwie ręce znaczy, przepraszam, nie dwie ręce źle mówię jakby są dwa oblicza tego. Z jednej strony źle nie zgadzamy się na to, żebyśmy byli inwigilowani, a z drugiej mhm. strony jest to dla nas pomocne, prawda? No tak, tam jeszcze jest iluminat, występuje, tak? Tak, tak, tak. A, ale to, to jest z tego, wiesz, z tej czarnej strony, z tej złej odnogi. To nie jest ten szlachetny na białym koniu. I iluminaci to się kojarzą ze światłem. Właśnie. I, o, oświecenie i to zostało po prostu, wiesz, to zostało wypaczone i... Ale to jest taka już na inny czas e, historia i dygresja. Sitha e, cid, cid, to było. Tak, tak. No w każdym Dobrze. razie obydwa te... Obydwa te mm, te audycje, czyli powiedzmy te dwa podcasty razem to jest 5 godzin i 21 minut, także to jest uchu, hu, uchu, hu. To akurat zajęło mi cały dzień jeden. No właśnie. Okej, okay, dobrze, przechodzimy dalej. No, przenosimy się na drugą półkulę. Podcast Japanimation Gom Jabbar opowiada nam w odcinku 33 o tym, jak to wyjechał na obóz treningowy, jak widział prawdziwe oblicza Japończyków, tak. jacy to są naprawdę ludzie, tak naprawdę właśnie poczuł wtedy tą całą japońską, japońskość w nich, widział płaczących chłopaków, dziewczyny, został. Zaakcept... E, zobaczył jakieś emocje w końcu tak, u Japończyków. Tak, że cieszy się, dumny jest tego, że został zaakceptowany przez nich i w sumie wiesz co, i w sumie też właśnie cieszy się, że opowiada o mieście Kobe, że jakby to miasto się rozwija i nabiera powiedzmy tutaj na mapie Japonii, nabiera coraz większego znaczenia i być może właśnie on się akurat wstrzelił i tam no i tak będzie na jego oczach i dzięki jego podcastowi i my będziemy się dowiadywać, mm -hmm. jak to miasto się rozwija. No tak, ale będąc też w takim mieście, na pewno i mieszkając tam dłużej, też na pewno więcej rzeczy dostrzega. Tak. To też, to też może być takim jakimś właśnie no no dobra, nieważne, uciekło mi słowo i teraz nie mogę poszukać w głowie to może, po takiego, tak, to może być po prostu coś takiego. Czym, to może być po prostu coś takiego o czym ja uważam, że co jest mocną stroną podcastów o czym nie przeczytasz w żadnym wiesz, żadnym przewodniku turystycznym o czym nie usłyszysz w żadnej gazecie o, przepraszam, w żadnym radiu, czy w telewizorze nie obejrzysz opowiada o takim normalnym w Szarym Życiu. Co się dzieje, powiedzmy, nie na głównej ulicy, tylko na bocznej? No tak. To lecimy dalej. Piąty, Tyflo Podcast. Tak. Piąty września, nadal tak. 5 września. Tyflo Podcast w Radiu N. Dostępne wybory i pułapka świadczeniowa. Bardzo fajny podcast, rozmowa. Tam sporo ludzi rozmawia o tym, jak ułatwić ludziom niewidzącym i słabowidzącym udział w wyborach, o tym, że są specjalne nakładki na listy wyborcze, z tym, że tu jest utrudnienie w Polsce, bo każda lista, każda lista wyborcza jest inna i, i trzeba walczyć o te nakładki, jakie są problemy z tym. Tak, oni próbują. Na co, trzeba zwrócić, na co trzeba zwrócić uwagę właśnie przy takich w, w komisjach wyborczych. Na, na przykład Taka prozaiczna rzecz, jak niepiszący długopis może okazać się dla człowieka, który nie widzi zgubą, bo nie czuje tego atramentu piszącego i tyle. Tak, tak, tak. I oni próbują tam, składają protesty do Państwowej Komisji Wyborczej, protesty są odrzucane, ale w ten sposób w zasadzie im nie zależało na tym, żeby powiedzmy podważyć wynik wyborów, tylko żeby zwrócić na to uwagę, że w zasadzie komisja, Generalnie mówi, że zajmie się tym, yy, zajmie się tym problemem osób niepełnosprawnych, w jakikolwiek sposób niepełnosprawnych, ale y, pozostaje to w sferze obiecanek i mówi, że już teraz nie ma czasu, że przy następnych wyborach to już będzie, ale znając polską rzeczywistość, to się okazuje, że to wcale tak nie jest. Okej. Okay. No i drugim tematem była jeszcze też pułapka świadczeniowa, czyli coś takiego, że niepełnosprawnym częściej u, u, u, po prostu bardziej opłaca się nic nie robić niż pracować, tak. bo świadczenia wtedy są takie same lub wyższe. Y, tak, tak. A po co z siebie coś dawać, jeśli dostanę to samo? To jest tak. takie, kurczę, trochę, no nie powinno tak być wiadomo. Tak, tak. Podcast trwał godzinę 48 minut i 50 Cztery sekundy. Czyli kolejny niekrótki podcastik. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Trzy, kolejnym podcastem, 13 już podcastem z 6 już września jest podcast Ruszaj się Bruno pod tytułem Do szkoły. Bohater podcastu był pierwszy raz w szkole, jest to takie przeżycie wielu. Ja. ja akurat e, nie pamiętam, ale wielu na pewno pamięta swój pierwszy moment, kiedy przyszło do szkoły, kiedy jest basowanie na ucznia, jest apel, młodzi ludzie są bardzo przestraszeni, widzą takich dużych dryblasów. Ja akurat, e, kiedy ja m, uczęszczałem do szkoły Pasowej, to szkoła Pasowa liczyła, e, miała 8 klas. Także, ja tak samo. Także to było, wiesz, to było takie, wiesz, tutaj m, siedmiolatek a po przeciwnej stronie taki duży chłopak, któremu mu niejednemu się sypnął wąs, a dziewczyny mają krągłości podobne do jego mamy, także taki strach. Ale tu okazuje się, że tak wcale nie jest. I, i co? Ja Ci powiem szczerze, że mm, autorowi tego podcastu udało się, z czego ja jestem bardzo zadowolony, Udało się namówić nie tylko Bruna, czyli powiedzmy głównego bohatera tego podcastu, ale również jego mamę i jego siostrę. I one opowiadają o tym, jak wygląda szkoła, jakie są oceny, jakie są różnice. Tam namówić. Nam, nam po prostu powiedziałem, siadaj tu, będziesz gadać. No to bardzo się cieszę. No, w każdym razie, wiesz... Yy... Bardzo fajnie to wyszło. Beata ma fajny głos. A Sylwia, tak? Patrycja. Przepraszam, Patrycja ma również fajny głos. U niej już słychać akcent taki wiesz angielski. Być może dużo musi rozmawiać po angielsku, bo już słychać troszeczkę taki akcent obcokrajowca, choć mówi poprawnie po polsku. No kurde, to właśnie ciekawe, co mówisz, bo ja tego jakoś nie słyszę. A bo na co dzień, może dlatego, że na co dzień, dzień tak, słyszysz. Na, na co dzień nie słyszysz ją. Także bardzo fajny podcast. Bruno zgubił emblemacik, ale na szczęście okazało się... Od razu ułożył sobie historyjkę. Ja myślę, że on pójdzie w ślady taty i będzie też nagrywał podcasty, bo od razu ułożył całą historyjkę odnośnie... On już nagrywa podcasty. <grywa> odnośnie odnośnie tej, tej naklejki, także bardzo sympatyczny, bardzo ciepły podcastik, Podkaścik trwał I, i taki jeden z krótszych, 35 minut, no, to wszystko, co mogę jeszcze powiedzieć. No przy podcaście Rusza się Bruno, to, to taki jeden z dłuższych nawet, ale taki wyszedł. Dobrze, lecimy dalej. Thundercast, Czyli Krzysztof Krzysztof. E, chwileczkę, przepraszam, ja przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. No. 6 września, 14 wpisem tak. w katalogu, jest tydzień w fotografii. Dlatego ja na początku. Ale to wpis tylko jest? Dlatego ale powiedziałem, nie tak, na początku powiedziałem. Mieliśmy 30 mieliśmy 32 podcasty i 33 wpisy. I tutaj no chciałbym tylko nie, nie omawiajmy wpisów. Poczekaj, tylko... ale poczekaj chwileczkę. Pozwól mi skończyć. Najwyżej to wytniesz później. Dlaczego, dlaczego chciałem na to zwrócić uwagę? Dlatego, że tutaj panowie mówią o podobnej e, imprezie, którą przeżywali polscy podcasterzy w sierpniu. Bo opowiadają... Piszą, o... piszą. Przepraszam, piszą, tak. <laughs> Jest napisane o tym, że będzie zlot fotoamatorów w Łodzi, gdzieś tam w fabryce, manufakturze, czy coś w tym stylu. Ale o tym też mówią za chwilę w podcastie, który będziemy o, o, omawiać, także przelećmy dalej Dobrze. do podcastu Thundercast, odcinek trzeci i tak jak mówiłem Krzysztof Krzyszman, Sobieraj zrobił nowy podcast o zespole ICDC i opowiada w tym odcinku o płycie Balbreke, By Ball Breaker. Breaker, oh Boże. Bardzo fajnie. Po, Połamił język sobie. W sumie tutaj były są, to są, wiesz, to, to jest taki troszeczkę wąski temat, ale po tym ja nie miałem jeszcze niestety okazji wysłuchać poprzednich odcinków, ale powiem ci szczerze. Ja tak samo powiem ci To był sz... pierwszy odcinek. No, ale on naprawdę to już jest z trzecim odcinkiem. Ja wiem. No, Ale powiem ci szczerze, że ja się cieszę, że on się za to wziął, bo jeżeli to jest jego ulubiony zespół, to mamy szansę się dowiedzieć różnych ciekawych y, takich smaczków, takich różnych może ploteczek, takich różnych historyjek naokoło zespołu ECDC i ko kolejnych tworzonych płyt, wiesz? I on się stara tutaj mówić w tym podcaście, tutaj była dosyć dużo, mówił o perkusiści, o tych zmianach w składzie zespołu i mi trochę zabrakło w tym, jeżeli omawia się płytę, to mi zabrakło trochę omówienia warstwy tekstowej. Właśnie to chciałem też. Utworów. Właśnie to chciałem powiedzieć, że tutaj sobie w sumie co czego nie lubię. Nie lubię tego jak on się tłumaczy. I on właśnie tutaj pod koniec tłumaczy się, że w zasadzie ten podcast jest taki nie do końca dobry, bo nie chciał mu się tam grzebać, bo nie chciał mu się wynajdywać różnych ciekawych historii, bo ma mało czasu, bo zaczęła się szkoła. Tu kolejny akcent do tego, co mówiłem na początku, że jest taki szkolno-filmowy ten tydzień w świecie polskich podcastów. I, I w zasadzie mówi, informuje swoich słuchaczy, że ten podcast to jest taki sobie i dopiero następne będą dobre. I kolejną rzecz jeszcze to, to dopowiem do tego, co Ty powiedziałeś właśnie, ja bym chciał, żeby on mi opowiedział, o czym mówi właśnie ta płyta co wykonawcy, czy e, członkowie zespołu ICDC, co autor tekstu chciał tą płytą wyrazić. E ewentualnie wy wybrano utwory, żeby, żeby jakoś tam streścił, żeby powiedział, e, to nie trzeba długo, to trzeba tylko po prostu powiedzieć, że na przykład tej piosence i to ja nie słuchałem Ale tej płyty. Ale to jest... Nie jestem wielkim fanem ICDC ogólnie. Tak, Arek, tak, Arek ale to jest w wbrew pozorom to okazuje się jest bardzo ważne. My teraz, my, to znaczy ja, Rysia, inni, moi znajomi, jak tutaj jesteśmy w Anglii, wiesz, jak mamy dostęp przez internet, każdy ma w zasadzie dostęp do, do tekstów piosenek, dla, bo dla ludzi starszych to jest po prostu bełko, to jest tam głośna muzyka i coś tam e, mówienie, wyrazu, wypowiadanie w, w języku angielskim, które są niezrozumiałe, ale ok, wiesz, my odkryliśmy jakby, na nowo odkrywamy właśnie te zespoły metalowe, czy heavy metalowe, czy hard rockowe i tam jest naprawdę z głębokim sensem treść poszczególnych utworów, opowieści różnych historyjki, przemawiające do ludzi, których, do których muzyka popowa na przykład nie, nie przemówi. A ten tekst, ta historia zaprezentowana na przykład przez zespół ACDC czy zespół Judas Priest na przykład do, do nich może dotrzeć. Właśnie tutaj tego, ja mam nadzieję, że to się poprawi i w następnych podcastach o, o tym będziemy mogli się dowiedzieć. Wiesz. Dobrze, lecimy dalej. 6 września podcast Odwyk Martin Lechowicz w tym odcinku wyjątkowo krótkim tak 18 minut jak na, jak, 17 jak, sekund jak, jak, jak na Odwyk to jest rekordowo krótki odcinek ma wywiad z ateistą ja tu się spodziewałem po takim tytule że tam będzie jakaś wojna a tu taka pogadanka przy kawce, no wręcz. No słuchaj, Bar no pan... bardzo przy, przy, przy, przyjaciel. No pan powiedział, do pan ateista powiedział do wszystkich, żeby czytali Biblię. Wiedzieli, no to w co właśnie. wierzą. No. Tak, że... no, ja spodziewałem się, że tam wióry będą lecieć że, że Martin będzie atakował jakoś, ale to tak bardzo, bardzo było delikatnie więc trochę się zawiodłem no, jeszcze tylko dokończę, że ten Thundercast Krzyszmana trwał 28 minut 13 sekund i wracając jeszcze na momencie do odwyku ja myślę, że nie, wiesz co ja jak słuchałem tego podcastu, to mi się wydawało, że Martin próbuje troszeczkę go tam sprowokować próbuje mu coś tam powiedzieć ale on naprawdę w, w taki Wyważony sposób i spokojnie opowiadał o tym, wiesz, ja myślę... Ja... Nie, nie dał się zagiąć. Czy... Tak, tak, tak, tak. I, i tak jak mówię, no, zakończył tym, żeby ludzie, y, apelem do ludzi, którzy wierzą w Biblię, czy wierzą w Jezusa Chrystusa, w Boga monoteistyczną wiarą, się szczycą to, żeby zgłębiali tą wiarę i wiedzieli w co wierzą, żeby ich nikt tam nie zagiął. No dobra, w porządku. Ja mówiłem, że to był jeden, że to był najkrótszy podcast. Nie był to najkrótszy podcast, jeśli ja się pomyliłem. Następny podcast jest jeszcze krótszy i to jest również 6 września. Podcast dźwiękoszczelny. Odcinek 13. Po długiej, długiej przerwie witamy Żuka znowu. Żuku Zdańska opowiada nam o tym, jak to będąc bardzo nienowoczesnym klientem, nie jest stworzony, żeby używać takiej nowoczesnej, wręcz po prostu kosmicznej, kosmicznej e, firmy, jaką jest PKP, czyli Polskie Koleje Państwowe. W bardzo dowcipny sposób, e, przez pryzmat dworców, t, dworca w Trzewie opowiada tu o dwóch takich zdarzeniach, e, uśmiałem się z po prostu na głos tego podcastu, świetnie poprowadzony, świetne takie spojrzenie z dużym przymrużeniem oka, bardzo dobry odcinek. Powiedziałbym bareizm w nowym wydaniu, współczesny wręcz, bareizm. Tak, wręcz. tak tak Bardzo dobry, mi się też również bardzo podobał. Ja przesłałem go sobie jeszcze raz, ponieważ był bardzo krótki i naprawdę jest to... On nie tylko, że ma fajny głos, ale jeszcze warstwa tekstowa jest też również dobrze dobrana, także z, z, z, Szczerze można polecić ten podcast. Okay. W dalszym ciągu jesteśmy... Aha, podcast trwał 16 minut i 1 sekundę. W dalszym ciągu jesteśmy w 6 dniu września. Mamy i będziemy mówić o podcaście wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych. Po... Odcinek 26. Trwał 22 minuty i 38 sekund. I jest to powrót ponownie do... Wzlotu, bo tytuł, tytuł podcastu jest Kobucie, wzloty w Kamaszach. E, może tak, e, no, opowiem takie moje subiektywne zdanie. Słaby odcinek, bo na słaby, bo e, e, kto nie. E, tam było czuć klimat e, tego wzlotu, ale to jest dla ludzi, którzy tam byli w tym momencie, którzy, którzy poczuli to, to na własnej skórze. Bo tak dla ludzi z zewnątrz to wydaje mi się zbyt, e, zbyt osobisty. Tak. To jest rozmowa przez Skype'a różnych ludzi, którzy tam byli, z Andrzejem Famielcem, później z, z Robertem Kamaszynem, czyli tak. z, dwo, z dwojgiem, pod, z, dwoj, z dwójką podcasterów, którzy byli tam nieobecni. Potem słuchacze jeszcze rozmawiają z, z Robertem Pozdrawiam, Kamaszynem. Tak, go. Jakieś pozdrowienia, jakieś ten. Wszystko to w chaosie ogólnym, porannym no, rozmów. I... Częściowo nie słychać, bo za dużo osób mówi. To nie było takie super ciekawe, Pepe. No, no w każdym razie wiesz co, bo oni już tutaj robili, oni poprzednio, oni, no Pepe miał poprzednio też już z drogi tak zwany podcast, gdzie między innymi tam... A z drogi mi się bardzo podobało. ...przez a podoba. paść ze mną się łączyli i tutaj tylko y, zasługują na uwagę to, że... Y, jest to, wiesz, dzwonią yy, przez, dzwonią podcasterzy, łączą się tak jakby, wiesz, przez Skype'a, przez jakieś łącza, przez telefon, yy, przez Whatsappa, czy jakiś inny program, łączą się z kolegami, którzy są na zlocie, oni nie mogą być, ale wiesz, je, trwa ta interakcja, yy, śledzą, co, co się dzieje, pytają się i tak dalej. Także tutaj z, z lotowcy nie byli osamotnieni. Wszyscy czekali z utęsknieniem no na jakiekolwiek wiadomości. Ja starałem sobie przypomnieć, bo tam w pewnym momencie Pepe podaje godzinę. Mhm. Które, które jest w czasie nagrywania. Ja Staram sobie przypomnieć, co ja w tym momencie robiłem i sobie przypomniałem. W tym momencie stałem z Pichątem i ze Skwarą pod takim daszczkiem, bo deszcz padał i wsuwaliśmy zapiekankę. Mm, smacznego. No dobra, w porządku. Dziękuję. W porządku. <laughs> Lecimy dalej. Tak, 6 września podcast. Napisy końcowe i to już będzie jeden z naprawdę krótszych podcastów, tylko 9 minut 38 sekund. Ale napisy końcowe przyzwyczaiły nas do takich podcastów i to jest bardzo dobre, tak. bo jest krótko, treściwie, porządnie omówiony jeden film w każdym odcinku. Może nie omówiony, ale tak po prostu... O, opowiedziane są odczucia po danym filmie, w tym odcinku jest to niemiecki film Biała Wstążka film Czarno-Biały z 2010 roku albo 2009 ja oglądałem ten film i miałem bardzo podobne uczucia co prowadzący i to jest zaletą również tego jest to, że opowiadają sensownie, nie leją wody krótko, treściwie ja Panom kibicuję, i to jest kolejny podcast w tym przeglądzie, w tym tygodniu, filmowy, który opowiada o filmach. I ten podcast w tym filmie jest omówiony, tak jak powiedzieć, ten film w tym podcastie omawiany jest film Biała Wstążka. Jest to, według autorów tego podcastu, ostatni podcast omawiający kinematografię niemiecką. Rozprawiającą się z faszyzmem, prawda? Osta ostatni w tej serii? Tak, tak, tak. Kto wie? Tak, tak, to tak, wie. Tak. No na pewno, jeszcze, na pewno jeszcze będą wracać. Ok, tak. e, już mamy 7 września. Dzikie miasto. Podcast trwał 9 minut i 25 sekund. Tutaj je, mamy. Ja Ci powiem tak. Kontro... Tytuł, tytuł, tytuł, jeszcze tytuł. Powiedz. Samotność w, w dobie atomu, tak. suma poszczególnych atomów. Andrzej Famielec. O, Ko no, kontrow... Ci głosy. Kontrowersyjny podcaster opowiada swoje wynurzenia, swoje doświadczenia i jakby tak spojrzenie z perspektywy z boku na swoje życie, czy na życie innych Polaków, innych ludzi. Dlaczego kontrowersyjny? Bo również porusza temat filmu Andrzeja Wajdy-Katyń twierdząc, że to co on zrobił to nie jest żadne arcydzieło, tylko jakiś paszkwil tych wszystkich tych. Ja mam nadzieję, że Andrzejowi uda się z kimś czy samemu czy z kimś rozwinąć tą myśl i jakby udokumentować bardziej może nie jakimiś dokumentami, ale jakąś jakimiś opowieściami innych ludzi z tamtych... No że, no, że Katy nie jest arcydziełem, no to, no to wiadomo, może to nie, nie, to nie było arcydzieło, to był film jakiś zamówiony przez Ministerstwo Oświaty chyba, albo coś, ja już nie wiem, ja nie chcę to wymyślać, ale tak to wyglądało. Yy, film... Ja spodziewałem się naprawdę czegoś wielkiego, a dostałem coś zwykłego, jeśli chodzi o Katy. <śmiech> Tutaj jeszcze... a, a podcast, a podcast Andrzeja to jest fragment opowiadania, także czekamy na dłuższe, dłuższe rzeczy, czekamy na mm -hmm. rozwinięcie tego, mm -hmm. kto wie, może to powieść będzie nawet. Mm -hmm. No to są takie wy wynurzenia, takie wiesz, filozoficzno, takie yy, so yy, jakby to powiedzieć, takich stosunków, między, o życiu. Tak, o stosunków życiu. międzyludzkich, tego co się dzieje z nami. I w pewnym sensie niby jesteśmy tutaj w spisie, na Facebooku mamy 238 kontaktów albo 542, a tak naprawdę nie mamy nikogo. Możliwe, możliwe. ja akurat taki tego nie odczuwam i tak, te, tego nie mam, ale być może tak jest, że nie do końca jesteśmy szczerzy i się później okazuje, że człowiek, który był uważany przez nas za naszego serdecznego przyjaciela czy kolegę, okazuje się szują. Niestety Ok, dalej No, 25, 25 tydzień fotografii To jest kolejny podcast Z 7 września Sporo autorów Luźna rozmowa o fotografii W tym odcinku Jest o, fotograf, o robieniu zdjęć W byłym szpitalu psychiatrycznym W Tworkach o tym, jakie tam są klimaty jakie wielkie komary można się dowiedzieć w podcaście również dowiemy się o alternatywach dla ciężkich lustrzanek wiadomo, wszyscy właściciele lustrzanek wiedzą, co to znaczy iść sobie gdzieś i przy okazji robić zdjęcia, pół biedy, jeżeli nastawiamy się na robienie zdjęć ale jeżeli idziemy w jakimś innym celu, a robienie zdjęć jest tylko przy okazji, no to taka lustrzanka staje się naprawdę balastem i to sporym. Tak, I... i tutaj jeszcze jest alternatywa, gdyby się coś stało, i w sumie, no tak przypuszczam, ale nie wiedziałem tego na pewno, teraz się już dowiedziałem, że każdy zawodowy fotograf ma co najmniej dwa lub trzy, dwie lub trzy skrzynki, tak to się nazywa, tak? W nomenklaturze. No. Skrzynki, w razie gdyby jedna padła, już nie wspomnę o bateriach, a i również mówią, że alternatywą, gdyby już wszystko zawiodło, jest iPhone 4, którym również można robić dobre zdjęcia. I do... nawet, weselne. nawet weselne. I wiesz, co dowiedziałem? Nie, nawet nie wiedziałem, że robienie zdjęć takich jakiś portfolio do agencji reklamowych czy coś w tym stylu jest takie drogie. Wiesz, tutaj jak. No idziesz, warto się tym zainteresować. No właśnie, ja znam takiego jednego z Market Harbor, który chodzi z taką lufą. Także to fajne zdjęcia robi, fajne zdjęcia robi. Dobra, No tak. dalej. E, jeszcze w podcaście tak. jest informacja dokładna właśnie o zlocie, który się odbędzie w Łodzi. Także wszyscy słuchacze tak, zapraszają e, na ten zlot, który odbędzie się jakoś w tygodniu, jakimś tam w środę, gdzieś tam w Łodzi. Gdzie tam dokładnie to było? E, fabryka czy coś w tym stylu, nie wiem e, konkretnie. Ja już teraz o Podcast też trwał godzinę i... Trzeba przesłuchać i <głos> Podcast trwał godzinę i 13 minut. Ja bym chciał tylko jeszcze zaznaczyć, że tutaj panowie nie mają żadnych zahamowań, czy ktoś korzysta z Canona, czy ktoś, czy ktoś korzysta z Nikona, czy z Sony. Ważne, żeby robić dobre zdjęcia i żeby aparat leżał nam dobrze w ręce, żebyśmy się z nim dobrze czuli, prawda? Kanonowcy, Nikonowcy, kochajmy tak, się. Tak, tak, tak. To jest przesłanie podcastu. Mhm. Jedziemy dalej. Bez nazwy odcinek 109, odcinek Szurany. A... Dlaczego Szurany? Dlatego, że Maciek przenosi się już do garażu, gdzie może sobie poszurać po brudnej cementowej podło podłodze garażu, zagra zagraconej nadal ma remont nadal nie, remont mu się skończył, ale nie ma na czym siedzieć, o tak można powiedzieć i opowiada o pierwszym dniu o początkach życia przedszkolnego swojej córki Emilie. Tak, podcast. Bardzo fajny podcast, bardzo kolejna piękna opowieść o ojcostwie o budowaniu relacji takiej ojcowsko no, córkowej rodzicielskiej e, rodzicielskiej świetnie mi się to, tego słuchało ale, jak zwykle, tak. du, dobra forma bardzo mi się podobało. Jemu jest łatwiej, bo łatwiej ojcu nawiązać dobre stosunki z córką niż z synem. Maciek jest zazdrosny, że jego córka idzie do przedszkola i już później nie płacze. Później okazuje się znowu, że płacze. U, u, ucieka się do takiej metody troszeczkę przekupstwa. Ale... O, ja, chci ja chciałem powiedzieć Maćkowi, że jak będę kiedyś w, w, w życiu jeszcze w przyszłości we Wrocławiu, to ja bym chciał, żebyś na te lody mnie zabrał. <grym> no ja też chętnie się do Was dołączę. No w każdym razie pozbyli się mebli, ja tutaj też yy, mówiłem Maćkowi, żeby zrobił zdjęcie jak wygląda jego pokój bez mebli, ile, jak dużo miejsca jest i co można robić na tym dywanie oprócz spania, a jak yy, się już umeblują i będzie mu za ciasno, to sobie zawsze będzie mógł do tych zdjęć wrócić i po... jego pies teraz ma rany. Tak, tak, tak, tak, tak, może tak, rozłożyć mój. kolejkę piko i jeździć sobie, okej, okay, jedziemy dalej, tak? No, jedziemy dalej razem z Robertem, jego wspaniałą maszyną Five o'clock i jedziemy do Polski, tytuł podcastu, 14 wejść z drogi e, szybkiej, autostradowej, autobanowej. Z drogi z Anglii do Polski. Przez kanał La Manche, y, no, w tu się, Tak, i potem autostradami. Y, tam y, możemy usłyszeć, jak Robert pokrzykuje, komenderuje, tak. dowodzi y, wiolą. Wiola się mu nie daje. Bo wiola pierwszy raz prowadzi samochód z kierownicą po prawej stronie, przez miasto, bo okazało się, okazało się, że zamknęli autostradę. Podcast trwał 30 minut 49 sekund i ja Ci powiem szczerze, że nie jest to jakiś tam podcast wysokich lotów, ale cieszę się, że Robert wraca nawet tym podcastem, bo znasz sprawę, że wielu podcasterów, którzy za sobą mieli kilka, kilkanaście odcinków czy kilkadziesiąt, w momencie, gdy coś się stało, z jakiejś tam przyczyny przestali nagrywać, Później jest im coraz trudniej wrócić z powrotem do nagrywania. Ja cieszę się, że no. Robert wyzbył się tych zahamowań, e, nagrał taki podcast i mam nadzieję, że to po prostu będzie ten kamyczyk, który, który spowoduje lawinę tych podcastów. Po prostu. No, a lawinę, albo nawet deszcz może spowodować u nas przesłuchanie kolejnego podcastu, który jest w katalogu, czyli z, ze stajni Pichonta podcast Deszcz. Deszcz 3, czyli poezja opowiadana ustami Złotoustego podcastera, Pichonta. Ja szczerze mówiąc, e, od razu się przyznam, ja słuchałem tak, tego podcastu mimochodem i nie przesłuchałem go drugi raz, i mi bardzo trudno powiedzieć w ogóle cokolwiek o tym podcaście. Jakoś tak no, tylko powiemy, nie zrozumiałem powiemy, go za pierwszy raz. No powiemy po prostu tyle, że podcast trwał 6 minut 39 sekund i pytanie jest następujące: czy jest to historyjka o pająku, czy o lisie? Ocencie sami. Po wysuwaniu podcastu deszcz. Dobrze I już jesteśmy 8 września Tak jest, jesteśmy w dniu 8 września 25 czyli... podcast, który omawiamy Tyflo Podcast Czyli OS kontra Windows A tak naprawdę To Pan prezentuje nowego MacBooka Pro 13 Piotr, Piotr Witek tak jeszcze tak tak, tak, tak, proszę ci uprzejmie Nie, nie, tylko chciałem powiedzieć, że Pan Piotr Witek mhm. I tak w zasadzie, bo tutaj opowiada, czy porównuje, czy omawia to, z czym sobie iOS nie radzi, lub z czym czego nie może zrobić, co mógł, co mógł zrobić na przykład w komputerze z oprogramowaniem Windows o zaletach tego programu, ale ja powiem ci szczerze, że Oby, obydwa obydwa. Opo dwa systemy mają swoje plusy i minusy. I to fajnie właśnie jest tam wszystko wyszczególnione. Dla, y, chodzi o przydatność dla osób niewidzących oczywiście. Tak, y, niewidzących lub słabowidzących. I tutaj na, na samym starcie jednak y, Apple robi lepszy produkt, ponieważ w zasadzie tam osoba niewidoma może sama uruchomić ten komputer. i Bez systemu nawet. No to znaczy no system co już tam nie jest, jest, chodzi o to... Że... Nie, system się sam się... Tak. Tam, y... I zmienić sobie głos, powiedzmy, zmienić sobie, jeżeli to jest, bo tam kilkanaście języków jest, zmienić sobie na przykład w tym, w tym konkretnym przypadku na język polski i uruchomić. Natomiast w Windowsie potrzebna jest pomoc osób trzecich. Ale jest to tak, jak powiedziałeś. Ja tutaj chciałbym na to zwrócić uwagę, dla wszelkich tutaj tak zwanych hejterowców, czyli ludzi, którzy uważają, że tylko i wyłącznie Windows lub innych ludzi, którzy uważają tylko i wyłącznie Apple, panowie i panie, przesłuchajcie sobie tyflo podcastu zarówno tego, jak i poprzedniego sprzed kilku tygodni, gdzie są omawiane i porównywane właśnie te dwa systemy, gdzie w jakiś sposób jest prowadzona dyskusja, rozmowa zarówno przez prowadzących, jak i osoby dzwoniące do audycji w czasie trwania tego programu i wtedy wszystko będzie jasne. Można w normalny sposób, tak jak tutaj w przypadku poprzedniego podcastu o fotografice, rozmawiać w normalny sposób o różnych aparatach fotograficznych i nie obrzucać się błotem. Tak tu w tym przypadku można swobodnie mówić o różnych systemach komputerowych i bardzo przyjemnie się tego słucha, bardzo profesjonalne z moim, z moim zdaniem. No i drugi podcast, który ukazał się tego dnia i ostatni tego dnia, Radio SK, czyli Hubert Spandowski-Mando opowiada nam kolej, o kolejnym, nie, wejście tak zwanej martwej strefy. Wejście czwarte, czyli takie ogólne wiadomości o tym, co się w kręgu Stephena Kinga dzieje. O tym, że... Wyjdzie niedługo nowa książka, która ma polski tytuł Dallas 63. No tu jest właśnie lekkie oburzenie. Mando, zresztą się nie dziwię, bo jestem tego samego zdania, że książka powinna mieć taki tytuł, jaki sobie autor życzy, a nie jaki sobie życzy wydawca, bo no to dla mnie to jest bzdura. Jeszcze, jeśli chodzi o film, to można tu jakieś robić lekkie sobie... Bo nie wszystkie rzeczy są przetłumaczalne w taki sposób, ale tak. książka to powinna już być yy, jednak przetłumaczona normalnie. Ale tak. ja rozumiem, rozumiem, zamierzenie, y, zam, y, rozumiem zamierzenie wydawcy, żeby po prostu nam zbliżyć data zamachu na Kennedy'ego. Nam nic nie mówi, a Dallas 63 to już coś. Więc tak, y, Mando mówi, nie jest to źle. Yy, o czym jeszcze jest? O o tym, w jakim teatrze można zobaczyć skazanych na Showshank yy, i o tym, jak to Mando oszczy sobie zęby na Omnibusa, czyli takie zbiorcze wydanie komiksu yy, z, z Teatru Mrocznej Wieży. No tutaj, wiesz, tu jest generalnie, to są wycieczki wokoło Stefana Kinga, bo również jest omawiane, yy, omawiane są... Ste Stefana Króla. Stefana Króla. Omaw... Króla. <śmiech> tak. Stefana Króla. Omawiane są, wiesz... Yy... Bo my też przetłumaczymy wtedy nazwisko. tak, tak no, Stefan tak, Król. Tak, tak, tak. I w sumie no wiesz, yy, kto w co, kto będzie adaptację robił jaką, kto nie będzie jakiej adaptacji robił, w czym będzie uczestniczył Stefan King, Ste, Stefan Król, a w czym nie będzie uczestniczył kto, na co wykłada pieniądze, kto do czego ma prawo i z czego rezygnuje. Ja będę się upierał i będę twierdził, że należy dawać albo tytuł oryginalny, albo tytuł e, przetłumaczalny w miarę możliwości najbliżej e, tego oryginalnego tytułu i ewentualnie dać dopisek czyli no, na przykład, prawda, no jeżeli, nie, jeżeli, nie, jeżeli nie ma problemu z tłumaczeniem tak, tak z, z tym tłumaczeniem, że jest data, tak, to, to tak, dlaczego nie? Tak. I pod spodem dać e, historia czy przypadki e, zamachu czy śmierci prezydenta Stanów Zjednoczonych, prawda albo coś w tak, tym stylu tak. dobrze, jedziemy 9 września siódme niebo, trzecia część kazania księdza Piotra Natanka ja nie słuchałem tego, tego odcinka, ja słuchałem poprze, poprzednie pierwszą część i połowę drugiej części i jakoś już, już dalej nie dałem rady, bo no, ale... bardzo częst, często się powtarza ksiądz Natanek tr trzeba mu przyznać, że ma gość charyzmę i potrafi gadać i słychać, że ludzie, którzy tam w tym kościele gdzie on te kazanie prawi, słuchają go z bardzo dużą uwagą tak, aż z ze wrażenia <grywa> tak e, nietypowy ksiądz, kontrowersyjny ksiądz, dziwny no, co to dużo. Mówić? No co to dużo mówi. Bardzo dobrze słuchaj, no jeżeli. On, on podaje, opowiada, masz rację generalnie dziwne, ale on podaje przypadki, on wszystko oddaje, mówi, ja oddaję wszystko Jezusowi, oddaję wszystko Bogu i mówi, jeżeli chcesz, to ja tak zrobię, jeżeli nie. I, i podaje przypadki autentycznych takich, no ja nie wiem, czy to można nazwać cudów czy, czy, czy jak to nazwać, ale, no, ale takich sytuacji, ale wierzysz, że wierzysz, że dostał telefon do Jezusa? <laughs> Może, może, to wie, może, ale jeżeli się powołuje cały czas, wiesz, na Jezusa i, i mówi o miłości, no to ja myślę, że wiesz, że, że szatan raczej by nie chciał, żeby wszyscy ludzie się kochali. Ale ja bym chciał tutaj ja jeszcze się... tylko jedną rzecz powiedzieć, że tutaj Natanek był wezwany, opowiada między innymi o tym właśnie, że został wezwany na dywanik do biskupa i biskup mu to pokazał książkę i kazał się z tego wytłumaczyć i Natanej twierdzi, że gdyby Jezus żył dzisiaj, to jego misja nie trwałaby by trzy lata, tylko po półtorej roku już by został skazany za herezy, które głosi, wiesz, także podcast, tał, podcast trwał 41 minut, 39 sekund, barw. Ja tak się <słuch> tylko zastanawiam, bo tak się doczepię jeszcze do tego telefonu, ja tak się doczepię, jakiej firmy? ciekawe, Jezu. <słuch> no ja <by> się... <słuch> jaką, jaką firmę wybrał, wybrał No Jezus. nadgryzionego jabłka chyba, nie? Hmm, to ja nie powiedziałbym. Dobra. Dobra, lecim, lecimy nadzieję, dalej, całkowicie. Mam nadzieję, że się dowiemy w kolejnym e, siódmym niebie. Lecimy dalej na drugą stronę barykady, czyli.. E, nie będziemy już mówić o Jezusie, tylko o człowieku, który chciał być Bogiem i stworzył monstrum. Czyli sklepik z horrorami e, Przepraszam, e, film. przepraszam. Przepraszam. Co? E, chciałbym. A, powiedzieć, dobrze, że dobrze. ja mam taką małą dygresyjkę. Pomiędzy ten no. podcast, który żeśmy chwilkę omawiali i ten, który chciałbyś omówić, e, cichaczem, cichaczem, boczkiem, boczkiem, wdarł się FNR. -E się... for, for no reason. Tak, no, bez powodu, e, nie bez powodu mi się tu wciąłeś, bo faktycznie ja tu przerzuciłem sobie kartkę i a, pominąłem e, podcast Unfy, czyli Tobiasza Karonia. E, jak zwykle mamy do Przesłuchania, wariacje słowno muzyczne i totalne szaleństwo na gitarze. Ale fajna sprawa. Ja Ci powiem szczerze naprawdę fajna sprawa. W świecie podcasterskim, pierwszym człowiekiem, który tutaj robił takie chodzkie kluski ze składaniem i z miksowaniem. To był dla mnie Filip Dawidziński z podcastu Nie tylko dla Orłów. Kolejnym, którego który zapadł mi w pamięci, to był właśnie Lubię kiedy pada. To, to Mafka. Tak, zgadza się. I tutaj jest jakby, wiesz, taka inna odmiana, właśnie takich miksów. I ja ci powiem szczerze, że i o ile Forno Horizon jest takim odmurzaczem czy takim jakby relaksatorem. To i, I czasami on mnie denerwuje, i jak tak samo jak ty na przykład w poprzedni, poprzednim podcaście, o którym żeśmy mówili, nie do końca przysłuchałeś, bo nie dałeś rady, to ja powiem szczerze, że poprzednie Forno Resort nie wszystkie przypadły mi do gusty i nie wszystkich słuchałem. Natomiast ten wysłuchałem z przyjemnością i jest w moim guście. Ja jestem na tak. Jest bardzo sympatyczny, ja ci powiem, że inaczej no to, to, to jazda na gitarze była tak, tak, tak, to jest naprawdę coś fajnego, naprawdę coś sympatycznego okej, okay, podcast trwał już nie mówię o tym, 16 minut 54 sekundy bardzo dobry, szczerze polecam, i teraz możesz już powiedzieć coś, tak, sklepik horrorami Frankenstein z 1931 roku, czyli absolutny klasyk z Uniwersalu Jacek Rokosz i Patryk Tomiczek Opowiadają nam o tym niesamowitym filmie, który na pewno każdy widział, na pewno każdy zna, bo y, mówiąc, Frankenstein. U nas się mówi, mówi się zawsze Frankenstein, y, a to jest nazwisko profesora, tak. a powinno się prawidłowo mówić, monstrum Fra tak. Frankensteina, jeżeli chodzi o, o tego potwora, tak? tak? O tego y, potwora granego przez. Y, no to już postać, ikonę wręcz, czyli Borysa Karlowa. Do dzisiaj, zamykając oczy na słowo Frankenstein, widzi się tą postać 1931 roku, a nie jakieś inne. Nawet kiedyś była niedawno adaptacja robiona przez, gdzie Frank, monstrum Frankensteina był Robert De Niro. W ogóle nie pamiętam tej postaci. Nie wiem nie o co. Naprawdę, naprawdę. Nie, nie widziałeś tego? Nie, nie, nie. nie. Ja, wiesz co, ja Ci powiem, jak czasami lubię jakieś e, powroty, że ktoś robi jakąś nową adaptację różnych filmów, to ja Ci powiem, zostawmy, tak jak śpiewał kiedyś Lady Punk, zostawcie Titanica, to ja powiem, zostawmy tą historię, w tym, to już jest zamknięty rozdział. Tutaj panowie, dosłownie przez godzinę, 18 minut i 40 sekund, to jest, słuchaj, operacja na otwartym sercu. Oni rozkładają ten film na czynniki pierwsze. Ale ja to uwielbiam. Tak, tak I robią to przez ponad godzinę, robią to w naprawdę taki fajny sposób. O ile pod... i to jest pod kolejny podcast w tym przypadku odcinek jest taki o filmie. I o ile podcast napisy końcowe jest krótki i też jest bardzo dobry, o tyle ten podcast jest długi, kilka razy, kilkanaście, kilka, razy kilka razy dłuższy od, od napisów końcowych, ale też jest dobry, bo ta godzina mija i ty nie wiesz, kiedy ona minęła. Na no bo... No tak, no do, dokładnie. Tym bardziej, że jeszcze sporo ciekawostek jest przed danym tematem, tak? tak? Takich ciekawostek bieżących. Około, około, filmowych. E... Tak, tak, tak. Oko... około filmowych, tak, tak, tak. Około filmowych, tak. No także bardzo fajny podcast. Czekam na następny. Tak. I jedziemy dalej. E... Ten sam dzień. Ostatni już dziś, omawiany dzień. Nie ostatni podcast omawiany, ale ostatni omawiany tak. dzień, czyli 9 września e... i podcast nadgryzieni. Odcinek 48. E... No i ten, ten podcast akurat to jest jedyny podcast, który nie przesłuchałem. Relacja, relacja Stargów w Berlinie. IFA to taki, wiesz. Spotykają się ludzie ze świata tych, jakby to nie wiem, jakby to powiedzieć. Tam można zobaczyć telewizory, magnetowidy, tablety, komputery. Telefony to jest taki chyba najba, na, najbardziej na wschód wysunięty. Magnetowidy to już chyba na stanowisku retro, tak? Tak, tak bo tam masę stanowisko stanowisku retro. Na tych, e, d, DVD, oczywiście, tak źle powiedziałem. DVD czy Blu-ray, e, czy nawet powiedzmy nawet 3G. E, ja Ci powiem szczerze, tak krótka, to była, to była pierwsza część, podcast trwał 42 minuty, 47 sekund, z tym, że nie rozumiem dlaczego umieścili na początku rozmowę w języku angielskim z przedstawicielem z jednej firmy, chyba, z, chyba to był Samsung. Bez tłumaczenia tego, bo w zasadzie podcast jest polskojęzyczny i skierowany do polskiej widowni. Ja zdaję sobie sprawę, że młodzi w tej chwili, ludzie kończą szkoły i swobodnie posługują się językiem angielskim, ale ktoś starszy lub na przykład ktoś, kto nie zna języka z różnych przyczyn języka angielskiego, to z pierwszej części tego podcastu się niczego nie dowie, bo nie, autorzy nie pokusili się o to, żeby przetłumaczyć lub w nocce dołączyć tłumaczenie tego, o czym... Dobrze, ja może tylko jeszcze powiem, czemu nie przesłuchałem tego odcinka, dlatego, że tam w nocy jest napisane, że jest wersja wideo tego odcinka, ja sobie zostawiłem specjalnie, żeby sobie zobaczyć to, mhm. a nie tylko posłuchać i nie miałem czasu, nie zdążyłem, a nawet nie sprawdziłem, czy naprawdę te wideo jest. Mhm. No w każdym razie e, fajny sygnał jest, bo oni tutaj e, również rozmawiają z firmą Sony i generalnie podcast nadgryzieni opowiada o w środowisku Apple i wszystkim tym związanym, natomiast tutaj panowie wychodzą powiedzmy tak naprzeciw zapotrzebowania, czy ja wiem jakby to powiedzieć, że nie zamykają się tylko wyłącznie na Apple i opowiadają również o innych firmach i firmach i mówią o takiej, wiesz, unifikacji, żeby, żeby można było na zasadzie takiej, że jeżeli posiadasz telefon komórkowy na przykład Samsunga, masz kino domowe Samsunga i telewizor Samsunga, żebyś mógł na przykład tym telefonem obsługiwać właśnie tego Blu-raya czy DVD i telewizor, prawda, żeby to wszystko było zamknięte w jednym, żeby te urządzenia ze sobą się komuniko komunikowały i to samo dotyczy i to samo dotyczy firmy Sony, czy Panasonic, czy, czy Philipsa. No. Idzie to... Najlepiej, to. najlepiej to myślami sterować wszystko. A, no jest to możliwe, jest możliwe tak. W przyszłości mm. to będzie. Ja czytałem w relaksie kiedyś tam na początku lat 80. o takim właśnie myślolocie. Myślolot, no. pamiętam, był szybszy, szybszy niż tak. myśl. 9, Dobrze. 9 września. Napisy końcowe sala samobójców. E, polski film, polski film, który odniósł naprawdę niebywały sukces. Bo jak chłopaki... Zabrakło tam, Śmietana i spokojny. Zabrakło biletów. <laughs> Kina zapełnione. Klimaty emo. Klimaty współczesnej młodzieży. Szkoła. Młodzież bananowa, jak oni mówią. Młodzież z bogatych rodzin. I problemy współczesne. I podobno jest to film udany. Ja nie widziałem tego filmu jeszcze ale tutaj mnie zachęcili bardzo w tym podcaście i Spokojny Śmietana, żebym go sobie obejrzał. I jest taka okazja, bo wyszło, wyszedł ten film właśnie na DVD. O, no widzisz, to ja chętnie rzeczywiście, to ja też chętnie y, wpadnę do Ciebie z jakąś halbą na wspólne oglądanie tego filmu. <laughs> Na, Możesz na... wpaść. Mam, duży, mam dużą kanapę i duży telewizor, Sob... także zrobimy sobie, sobie kino. No to jest w sumie fajna sprawa. A dlaczego? Dlatego, że zaraz wrócimy do, do tematu problemu poruszanego, jakim jest wspólne oglądanie. Ja tylko dokończę, że napisy końcowe trwały 12 minut 31 sekund. Także sami wiecie, że jest to krótki, ale bardzo fajny. Oni poruszają problem, że współczesne kino nie widzi problemów współczesnej młodzieży. Tam jest mowa między innymi o galeriankach, ale to jest taki marginalny, mam nadzieję, marginalny problem. Galerianki, dobry, dobry film. Mm, ale taki problem porusza społecznym, takim marginalny. No w każdym razie... Jeszcze Świnki był też taki marginalny Jaki? problem. Jaki? Świnki. Tak. tak, tak, tak. No Ja, tylko, Podobny temat ja tego. tylko wspomnę odnośnie to jak ja słuchałem tego podcastu, to mi się przypomniało, jak po stanie wojennym we Wrocławiu y, otworzono kino Warszawa, był puszczany film sierżant Pepe Slowly Halt Group ja sobie swobodnie idąc, myślę sobie godzinę przed seansem dostanę bilet, przyszedłem godzinę przed seansem, na godzinę dwudziestą był pierwszy seans, na godzinę dwudziestą już nie było biletów, także to było pełne oblężenie, także wyobrażam sobie, co się działo w tych różnych kinach związanych z tym. Okej, okay, dobra. Eee, os ja na błękitnego grama, kiedyś nie dostałem biletu. No. I to, no to sobie hmm. wyobrażam ten szok, że wiesz, że chodzisz sobie, jesteś kinom, byłem kinomanem, yy, w, w, tam w latach 80. nie opuszczałem żadnego filmu, wszystkie zaliczałem, wszystkie... Mm, ja tak samo, ja mieszkałem koło kon, kina. Yy, kon, jak to się nazywało? Kon, takie zbior, yy, były... Za, konwenty? Yy, nie konwenty, inaczej, też na konfrontacje, o. Konfrontacje były. DKF-y też. No, były... Dyskusyjny klub filmowy, zawsze w czwartki leciał film taki mm -hmm. dziwny. No dobra, to wrócimy może jeszcze do, do tematu tak. kinowego, a tym, tymczasem o, jeszcze obgadamy dwa ostatnie podcasty, które zostały nam, czyli Jaskinia Głupoty i Krzysiek Sobieraj, Krzyszman zaprasza gościa. Gościa. W osobie Roberta Kamaszyna. I jest bardzo fajne to spotkanie. W odróżnieniu, bardzo mi się nie podobało spotkanie z Martinem, poprzednie takie spotkaniowe w jaskini głupoty, a tym razem mi się bardzo spodobało, bo rozmowa była ciekawa. Rozmowa była o historii, o tym, jak się uczyć, w jaki sposób jest podawana współcześnie w szkole, o tym, co, ci, co interesuje w, i rozmówce, czyli y, Roberta Kamaszyna, o bunkrach, o y, Wale Pomorskim. Mogłem ta, mógłbym tak słuchać i słuchać e, tej rozmowy, bo była bardzo ciekawa. Tymczasem 40 minut ponad lekko i buko. I to samo? Jakoś mi się, jakoś mi się tak ucięło. Te, to. Bardzo mi się dobrze słuchało i nagle mi ucięło. I to samo powiedział Krzysztof No ja tu w zasadzie jestem gościem, a nie prowadzącym podcast trwał 57 minut i 30 sekund. 57, a Wydają mi się. No i no, to mi się wydaje, że wiesz co, że po prostu. To zależy chyba od gościa, którego się zaprasza, a może, a może Krzysiek wziął sobie do serca uwagi o odnośnie tamtego podcastu. Z tym, że pod koniec podcastu, ja nie wiem, czy jemu się nie pomyliła kolejność, bo tam była mowa, z jednej strony tutaj Robert skarży się na dyskryminację związaną z ze skracaniem rozmowy, czy spotkania z nim, bo, e, konny, bo członkowie Radia Kontestacja mają dłuższe wypowiedzi, ale tutaj on mówi, że on jeszcze nie wie, kiedy tamten się podcast chyba ukaże, czy coś takiego, mi się tak właśnie, tak jak coś wydawało. Właśnie to jest magia podcastingu, że nie wiadomo, kiedy to było nagrane, nie wiadomo, kiedy to się puści <laughs> i, i mamy czasami takie powroty do przyszłości, przeszłości <laughs> i, i dziwne rzeczy. No dobra, bardzo lecimy się dalej. Cieszę, Bez kitu. Bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tym właśnie filmie Powroty do przeszłości, do przyszłości. I ostatni podcastem właśnie, tak jak żeś już zdążył zauważyć, będzie podcast bez kitu, tym razem nie solo, ale w duecie. Podcast trwający 52 minuty i 30 sekund. Ochman i Michał, bo Ochman się domaga, żeby nie być wymienianym na końcu, więc Ochman, oddajemy Ci pałę, bie, pałę może nie, palemkę pierwszeństwa. O, o pałach to tam mówią, w Antychrystach, w tym filmie Antychryst. Tak. To jest, jest mowa tam w tym podcaście o, o pałach, które występują w tym filmie, ale dobra, nie mówmy na razie. Ja bym chciał, dokończę, od... pozwól, że myśl, no, pozwól, że dokończę myśl, bo tak jak powiedziałem, że byłem uczy, yy, oglądałem wszystkie filmy, które się wtedy w latach 80 ukazywały i były, te i były właśnie konfrontacje, a konfrontacje miały tą, ten swój smaczek, czy tą zaletę, że były filmy takie premierowe, na polskim rynku, a czasami nawet światowym, które były tylko i wyłącznie emitowane, emisja tych filmów czy projekcja tych filmów była tylko i wyłącznie na konfrontacjach i później na przykład szersza widownia mogła ten film obejrzeć dopiero na przykład po roku czy po półtorej roku. I tutaj przejdę łagodnie do między innymi do tematu, którym poruszają tutaj panowie w tym, w tym podcaście. A jeszcze trzeba dodać tytuł podcastu, bo to są seria filmy pod kluczem i dysponent, i fujar. O dysponencie to coś, nic nie mogli, nie mogli czegoś znaleźć o dysponencie. O fu fujarach też nie za dużo. <laughs> tak, także to się potwierdza to, co powiedzieć na początku, to jest tylko taki pretekst. Zahaczenie, zahaczenie rozmowy właściwie, to tak. na, nawet kluczem nie tak, można nazwać, tak. ale, ale akurat to mi się podobało, bo tu dużo jest mowy o narkotykach, o filmach związanych z narkotykami, o tym i opuszczaniu takich filmów w szkole, jak reagują na to nauczyciele, o tym też jakich filmów nie, nie należy oglądać w towarzystwie na przykład dziewczyny, a, nie, a broń Boże mamy. No i co jeszcze? No i o tym, jak te filmy właśnie, które są polecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na których jest spęd takich szkół, jak one są właśnie robione, jak, jak bardzo są do dupy. I od, ja dokończę swoją myśl, że wiesz, ja byłem na tym, byłem na tej konfrontacji, a oglądałem właśnie film Powrót do Przyszłości, Powrót do przeszłości", przepraszam, i nie miałem z kim się podzielić tym filmem bo w mojej, do szkoły, w której chodziłem, w mojej klasie, zarówno pierwszej A i B, nikt, nie, nikt się nie interesował kinem, a jak ci, co się interesowali, to akurat byli na innym etapie i inne filmy ich interesowały i, i po prostu nie miałem z kim się podzielić, natomiast oni właśnie opowiadają o tym, że mają z kim się podzielić, mają z kim dyskutować, mają z kim porozmawiać na ten temat, natomiast boleją nad tym Zachowaniem młodzieży w kinie, że to jeżeli chcesz się oddać magii kina, bo prawdą jest to, że nie każdy film można, czy to znaczy nie każdy film zasługuje na to, żebyś go oglądał w domu. Są filmy, których efekt porażający możesz tylko odebrać czy przeżyć tylko i wyłącznie w kinie i ubolewają nad tym. Ja wiesz co, ja byłem w szoku, jak ja słyszałem, słuchałem tego, że, że młodzież, wiesz, że ktoś co chwileczkę się pytał, która godzina, która godzina, która godzina tam przypominało. Wiesz co, no chłopak na pociąg No się tak, ale to było, we Wrocławiu było kino dworcowe, nie wiem, czy może jeszcze jest, ja byłem w I tym I Tam był obok ekranu, był zegar duży, gdzie każdy mógł zobaczyć, która jest godzina i nie musiał się pytać. Dalej, jeżeli ktoś idzie do kina i odbiera co chwileczkę telefon i regularnie sobie z kimś rozmawia, to jest całkowite wiesz, nieposzanowanie innych uczestników. A już, wiesz, kuriozum jest to, że, że wiesz, młodzież bierze i rzuca siebie jedzeniem. To jest w ogóle całkowity brak szacunku do. Nie tylko dla innych kolegów czy koleżanek, innych uczestników tej przyjemności oglądania filmu, ale do jedzenia to jest w ogóle, wiesz... No przecież i ty i ja, no my jesteśmy już starymi tetrykami, można powiedzieć. Pamiętamy te czasy, kiedy w kinach nie było popcornu, tak. prawda? Coca-Coli. No Coca-Colę to mogłeś sobie tam wymarzyć. Nie, nie było tych frykasów, po prostu chodziło się na film siedzenia były czasami drewniane, niewygodne miejsca na, na wyciągnięcie nóg y, po prostu tak. zapomnieć można było y, no ale filmy były ciekawe, pamiętam właśnie tak y, powiedziałeś teraz powrót do przyszłości, też chodziłem na ten film do kina i do dzisiaj pamiętam ś, śmiech ojca, czyli tego McFly'a mm -hmm. tak? ten taki bardzo charakterystyczny śmiech, <śmiech> No i pamiętam dużo fajnych rzeczy z tego kina Helios. Kiedyś w Brudziącu właśnie było 5 kin. Miasto nieca... prawie 100 tysięczne. 5 prosperujących kin. Teraz na dzień dzisiejszy kulejące jedno zostało. Jedno kulejące zostało. No ale buduje się wielka galeria, będzie multikino tam, także coś tam pewnie ruszy. A na, a na pewno te kino, które, które się ostało, te, które właśnie koło... Mojego byłego miejsca zamieszkania kino Helios na pewno zostanie wycięte, no bo jeśli powstanie multikino, to nie ma szans. Chyba, że jakieś kino studyjne tam no. zrobią. Muszą zmienić. No proty. właśnie oni tutaj opadają. Yy, jest takie wiesz, światełko w tunelu, yy, bo mówią o kinie właśnie kameralnym, gdzie tam, gdzieś głośniki są zawieszo, przywieszone przy suficie gdzieś położone na tym. I jest małe kino, gdzie można się w zasadzie skupić i i obejrzeć, yy, obejrzeć ciekawy film. No, no to tyle, słuchaj. No na koniec zawsze się opowiada jakiś dowcip. Na koniec... ale jeszcze, Dobrze, jeszcze zanim zakończymy, to też jeszcze w kręgu filmowym tak, zostaniemy, tak, tak, tak, bo tak, wykryłem pewien podcast. Jeszcze nie jest w katalogu. Mam nadzieję, że Robert go doda. Ja, ja już tam wysłałem do, do Roberta yy, informację o tym podcaście. Podcast nazywa się Małe Filmidło. Prowadzi ten podcast Jasiek ma różnych współprowadzących. Chyba trzech się przewinęło dotychczas, bo już jest osiem odcinków. Podcasty traktują o filmach, o nowościach filmowych w kinach, o, o, o ogólnie różnych filmach. Typowo filmowy podcast. Nie, nie, nie zawsze zgadzają mi się gusta z prowadzącymi, ale podcast jest prowadzący dobrze. Jeden minu, minus ma dla niektórych jest w formacie, przepraszam, w formacie aplowskim, także niektórzy mogą mieć problem z, ze słuchaniem. No to tutaj. ja mam nadzieję, że wiesz, że jak Robert go doda, to powiedzmy tytułem tak przynajmniej z miesiąc czy dwa miesiące będzie i może wtedy panowie z, będą robić dwie wersje, bo a e, że zapytam, bo teraz nie sprawdzam nawet e, tego, czy sklepik z horrorami wychodzi w dwóch wersjach, czy wychodzi tylko w aplowskim formacie? Sklepik z horrorami? Bo ja nie wiem, chyba kiedyś wychodził tylko w aplowskim, ale potem coś było, że chyba wychodzi w dwóch, a teraz już nie wiem. Dobra, nieważne to trzeba sprawdzić i będziemy powoli się żegnać, bo godzina 15, godzina jest i kwadrans wybiła. Kwadran no to dobrze, widzisz, patrz. To no dlatego tam, mówię, no to że na zasadzie takiej, wiesz, forpoczty, dodajemy podcast do katalogu, Panowie, panom się zwiększa słuchalność pobrania, dodawane są dodatkowe komentarze wśród tych słuchaczy, którzy słuchają podcastofonów i są tutaj w tej społeczności i w ten sposób miejmy nadzieję, że zrobią, bo Unfa również podaje swój podcast w dwóch wersjach MP3 i OGG, ponieważ twierdzi, że OGG jest niewiele, wiele zajmującą, niewiele zajmującym formatem, a dającym więcej możliwości umieszczenia jakichś tam dodatkowych dźwięków. Jeszcze jedną informację. Byłem właśnie w tym tygodniu, który przeminął. Urodziny swoje obchodził Przemysław Szczypaniuk były prowadzący podcastofonu e, oraz różnych innych podcastów, w tym współprowadzący ze mną podcast e, Dobry Sobie no i również Brak Sygnału i Made in Ireland e, znany karburator, głos wszystkiego, najle wszystkiego, na wszystkiego na najlepszego sto Przemku z tej sto strony 100 lat, 100 lat, 100 lat, lat, lat niechaj, żyje, niechaj żyje. No, A. wszystkiego dobrego, dużo zdrowia do do świata. Niech Ci się tam dobrze wiedzie i wszystko układa szczęśliwie. I cóż, no, sukcesów. No dobrze, to my będziemy kończyć. Mam nadzieję, że jakoś tam wyszedł ten pierwszy e, wspólny odcinek. Chciałem tylko powiedzieć, że. Że nagrywamy go na tak zwaną setkę, czyli bez cięć no nie, e, na dwóch ścieżkach. Nie, coś wytniesz, że ja się troszeczkę jąkałem, troszeczkę się pomyliłem. No trudno, to musi zostać. Ja, jest godzina wpół do pierwsza w nocy. Ja już nie mam czasu, żeby się bawić w wycinanie. Go, go. Ja dorzucę mu muzyczkę, skleję to e, i wysyłamy to na serwer, żeby mieli ludzie e, w niedzielę rano. No dosyć. to fajnie, to bardzo się cieszę, wiesz co, bo ja, ja czasami we, wypatruję, to właśnie tak czekam i czekam, czekam, jak w niedzielę e, nie ma, no to tak nie jest troszeczkę, ta niedziela jest taka troszeczkę, e, ja się przyzwyczaiłem Ci, powiem szczerze, no, pod Bo, No bo za to niedziela będzie dla nas. Dobrze, żegnamy się, z tej strony mówił do Was Arek Trendowski. A z tej strony Jacek Kuchmistrz. Dziękujemy za uwagę, cześć. Mam nadzieję, cześć. że się podobało, cześć. Tadam, dobra. Mogę już dać stop? Możesz dać stop, no. Oczywiście zapomnielibyśmy o czymś najważniejszym e, lub bardzo ważnym, lub tylko ważnym, albo nieistotnym, czyli typy tygodnia. Typy tygodnia tutaj e, sam muszę dograć, bo już się z Jackiem rozłączyłem ale ustaliliśmy to wcześniej i po prostu w euforii tej zapomnieliśmy po prostu dodać, a typami tygodnia naszymi na ten tydzień był podcast dźwiękoszczelny za bardzo dowcipne podejście do tematu PKP to był nasz wspólny jakby typ tygodnia moim typem tygodnia był tydzień fotografii, odcinek 25 za luźne podejście, za ciekawy podcast Yy, ogólnie yy, ja, to jest takie moje odkrycie ostatnio ten tydzień fotografii, dlatego typ tygodnia a yy, Jacka typem tygodnia było Ruszaj się Bruno, albo bardzo prosiłem go, żeby nie dawał, bo to byłoby bardzo głupio i nieelegancko, moim zdaniem, żebym sobie tam nadawał ten Ruszaj się Bruno, więc może tam jakieś małe wyróżnienie. A takim typem tygodnia Jacka był napisy końcowe za odcinek Sala Samobójców, za konkrety, za przygotowanie do tematu i za ciekawy krótki podcast, który jest taką esencją. No, no to jeżeli chodzi o typy tygodni, to tyle. Tym razem już naprawdę się żegnamy. Do usłyszenia za tydzień z innymi prowadzącymi. Tada.